Unieś swoje wibracje jeżeli zmienisz zdanie na temat dowolnej rzeczy i będziesz się go trzymał, rzecz ta musi również się zmienić. Emmet Fox ty jesteś twórcą swojego świata. Wszystko, co myślisz, czujesz i wyrażasz, dosłownie wydobywa się w przestrzeni i tworzy twoją ścieżkę. Myśli są niczym kręgi na wodzie, powstałe po wrzuceniu do niej kamienia. Rozchodzą się coraz dalej i dalej. Tworząc zmiany w otaczającej cię przestrzeni. Twoje myśli tworzą kręgi życia i tak jak zmarszczki na wodzie, oddalające się z odpływem i powracające z falą, one również powracają ku tobie. Z tego właśnie powodu powinieneś wybierać myśli działające na Twoją korzyść, a nie przeciwko tobie. Wszyscy wiemy, że myśli są odzwierciedleniem naszych uczuć. Jasne jest też, że kiedy myślimy o czymś co kochamy, nasze wnętrze jest spokojne. Wiemy również, jak to jest, kiedy obezwładniają nas wydarzenia z przeszłości. Jeżeli nie przestaniemy o nich myśleć, popadamy w stan głębokiej desperacji. Wzmocnienie wibracji polega między innymi na zastąpieniu starych, głęboko zakorzenionych myśli o sobie i swoim życiu lepszymi. Kiedy zmienisz swoje myślenie, zmienisz swój świat. Po raz pierwszy usłyszałem o zmianie myślenia od Louise Hay. Była jedną z pierwszych uduchowionych autorek, której książki przeczytałem i od razu zakochałem się w jej słowach. Dzięki swojej pracy Louise pomaga nam zdać sobie sprawę, że my sami piszemy swoją historię, możemy wybrać serdeczne myśli na temat życia, lecz też sami decydujemy o tym, czy tkwić w strachu. Ogólnie mówiąc, wszystko jest naszym wyborem. Oczywiste jednak jest, że każda decyzja będzie inna. Nie tak dawno temu miałem prezentację w Niemczech, we Freiburgu. Pewna kobieta poprosiła mnie o porady na temat jej życia. Chciała wiedzieć, czy fakt, iż od lat żyje samotnie, to jej karma. Siedziała w pierwszym rzędzie obok trójki swoich nastoletnich dzieci i kiedy na nią spojrzałem, moje serce zawrzało miłością. W jednej chwili ujrzałem historię jej życia, regularne, wielokrotnie doznawane zawody miłosne i życiowe. Po złączeniu się z jej wibracjami zrozumiałem, że kobieta jest zupełnie nieświadoma historii rozgrywającej się w jej umyśle i życiu. Po długim i ciężkim małżeństwie Marion rozwiodła się. Mąż zdradzał ją i spędzał więcej czasu w biurze niż z nią i dziećmi. W końcu zawiódł rodzinę tak bardzo potrzebującą jego miłości i akceptacji. Odrzucenie odcisnęło swoje piętno na emocjach Marion. Pomimo, że na zewnątrz była cudownym źródłem siły dla swojej rodziny, w środku czuła się nic nie warta i samotna. Kiedy podłączyłem się do jej energii, poczułem, że historia, którą sama sobie opowiada, jest o wiele bardziej mroczna niż rzeczywistość. Marion wmawiała sobie, że nie jest dobrym człowiekiem i że z pewnością w przeszłości popełniła jakiś ogromny błąd. Jednocześnie czuła się jak ofiara i codziennie zadręczała się pytaniami, dlaczego to przytrafiło się właśnie mnie, oraz czym sobie na to zasłużyłam. Opowiedziałem jej, stosując jak najbardziej dyplomatycznej metody, o jej obecnych myślach i sytuacji, oraz dodałem, że wiem, jak to zmienić. Czułem obecność aniołów wspierających Marion i wiedziałem, że wyśpiewują modlitwy w jej intencji. Chciały w ten sposób podziękować jej za lojalność i przedkładanie dobra rodziny nad swoje własne. Opisałem jej to oraz powiedziałem, jak bardzo niesamowitą jest osobą. Następnie odkryłem proces myślowy, który odgradzał Marion od kochającego i wspierającego związku. Tak bardzo przyzwyczaiłaś się do odrzucenia i zranienia w małżeństwie, że teraz oczekujesz tego samego od innych związków, powiedziałem jej. Dlatego właśnie nie manifestujesz związku w swoim życiu, ponieważ oczekujesz zranienia, a jednocześnie jesteś pewna, że nie chcesz być zraniona ponownie. To odgradza twoje serce wysokim murem blokującym miłość, na którą zasługujesz. Widzisz? Moja droga, zasługujesz na to, by kochać i być kochaną. Nie musisz robić nic, aby to uczucie się w tobie zrodziło ani ciężko pracować, aby je zdobyć. Doświadczanie miłości to twoje boskie prawo. Słysząc te słowa, Marion wybuchła płaczem i uwolniła wielkie pokłady skrywanego w sobie bólu. Oczami duszy dostrzegłem ciemną energię, stworzoną przez jej własny umysł. Opuszczającą jej ciało. Jej miejsce zastąpiło jasne światło, które następnie otoczyło Marion. To było symboliczne uniesienie jej wibracji. Masz rację, odparła Marion. Ciągle desperacko poszukuje związku, lecz jednocześnie czuję, że ponownie zostanę skrzywdzona. Niedziwne, że działa to jak blokada. Jestem jednak gotowa na zmianę myślenia i wdzięczna, że pokazałeś mi. Jak to zrobić? Rozpoznanie tego, co powstrzymuje nas od wymarzonego życia, jest pierwszym krokiem, jednak ten etap nie zasługuje jeszcze na miano cudu. Cud zawiera się w naszej umiejętności zmiany sposobu myślenia i napisania na nowo naszej wewnętrznej historii. W tym przypadku Marion musiała uwierzyć, że zasługuje na miłość i nie wszyscy chcą ją skrzywdzić. Pomogłem jej zdać sobie sprawę, że jest siłą miłości i jest w stanie unieść swoje wibracje oraz prowadzić życie, na jakie zasługuje.